Bardzo dawno temu do sali tronowej w Królewskim Zamku wbiegła królewna. Za nią szedł o widokiem tronu Szewczyk. Wiesz co, Szewczyku? Te pantofelki są naprawdę prześliczne. <głos> <głos> Ale ten lewy jest jakiś taki, no wiesz, Szewczyku? Jest za duży. Nie, nie jest sam raz, leży jak ulał, tylko jest jakiś. Za mały. Nie, mówię przecież, że jest w sam raz. Tylko no, sama nie wiem. Królewno, czy to jest sala tronowa? Pewnie, że tronowa. No, co tak stoisz? Wejdź. Widzisz, to jest tron. Tata na nim siada, gdy załatwia sprawy naszego królestwa. Królewno, czy wolno ci siadać na tronie? Pewnie, że wolno. Chcesz sobie usiąść? Nie, nie, Królewno, ja już chyba pójdę. Ależ nie, nigdzie nie pójdziesz. Bo mówiłam ci przecież, że jeden z pantofelków jest taki jakiś. To znaczy, lewy jest jak trzeba. Z prawym jest coś nie tak. Przed chwilą, Królewno, mówiłaś, ten lewy pantofelek jest jakiś taki, no wiesz, szewczyku, a teraz mówisz, że lewy jest jak trzeba, a z prawym jest coś nie tak? No właśnie. <śmiech> tak czy inaczej, jest coś nie tak. A może, Królewno, oba buciki przestały ci się nagle podobać? I chciałabyś, żebym zrobił ci nowe, ładniejsze? W takim razie muszę już iść i zabrać się jak najszybciej do pracy. Nie, nie, nie. Buciki są prześliczne, bardzo wygodne i okropnie jestem ci wdzięczna. To o co chodzi? Chodzi o to, żebyś... żebyś tu podszedł i zerknął na te pantofelki. Mam podejść? Tak. Do tronu? Do mnie masz podejść, a ja siedzę na tronie. A z którym bucikiem jest coś nie tak? No, z prawym, albo z lewym, sama nie wiem. Och, ty jesteś szewcem, więc proszę cię, żebyś popatrzył z bliska na buciki i sprawdził, czemu ja tak kapryszę. A może królewno utkwiło ci coś w pantofelku? Utkwiło? Co? Mhm. Nie wiem. Och, jesteś szewcem czy nie? Jestem. Więc podejdź tu i sprawdź, co utkwiło. Już podchodzę. Mm. Jest coś nie tak z buciekiem, który zrobiłeś, więc powinieneś własnoręcznie rozwikłać problem. Rozwikłujesz czy nie? Mam zdjąć ci pantofelek. Mm -hmm. A który? Lewy. Jesteś pewna? Nie. To może prawy? <śmiech> może. A co będzie, jak zdejmę ci pantofelek, a w nim nic nie będzie? To wtedy zdejmiesz drugi. Królewno! Tuś. Król! Musimy się schować! Ta sala tronowa to nie przymierza, nie butów! A nie mówiłem! Cicho! Ukryjmy się za tronem i ani mrum mru. Królewno! Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Uf. Wyszedł. Wiesz co? To teraz już będzie lepiej, Szewczyku, jak sobie pójdziesz. To, że tata ma do mnie jakąś poważną sprawę. To już nie chcesz, żebym zdejmował ci pantofelki? Och, nie teraz, szewczyku! Czy oba są już wygodne? Oba I to, co utkwiło, przestało ci, królewno, nagle przeszkadzać? Przestało, przestało, tylko idź już wreszcie, bo zaraz przyjdzie tu tatuś. Więc oba pantofelki są już dobre? Doskonałe. I wygodne? Tak, i nic w nich nie utkwiło, a kaprysiłam tylko dlatego, że cię lubię i nie chciałam, żebyś tak szybko sobie poszedł. To właśnie chciałem usłyszeć. Do zobaczenia, królewno. Do zobaczenia. Kapryśna ta królewna, ale taka fajna. Taka ładna. Ech, szkoda, że jestem tylko szewczykiem. Ech. Tata mój był znanym szewcem, szewcem był mój dziad i ja jako niej szewcem jestem, z czego jestem rad. Bo jak światem świat na świecie Było taki będzie przecież Że gdy pracę dobrą masz Radę sobie dasz Ale być tylko szewczykiem Przyznaję to z żalem Czasami nie chce się wcale Ech, szkoda Jaki ten szewczyk inteligentny Wszystkiego się domyślił Żaden ze znanych mi królewiczów Nie jest tak bystry Szkoda, że jestem aż królewną I ten mały, i ten duży Każdy o tym wie Że być królewną, być królewną Wcale nie jest źle Bo królewskich córek przecież Bardzo mało jest na świecie Więc królewna, każdy wie Wszystko ma, co chce królewna przyznaje to z żalem Królewną, nie chcę być wcale Ech. Królewno! O. To tatuś! Lepiej, żeby nie widział mnie tutaj On nie lubi, kiedy bawię się w sali tronowej I co ja mam zrobić? Taki kłopot Ech. I ten mały, i ten mały. Każdy o tym wie, że mieć królestwo i być królem wcale nie jest źle. Każdy przecież o tym marzy, by mieć wszystkich na rozkazy. Każdy zatem, co tu kryć, chciałby królem być, ale. Czasami królowi przyznaję to z żalem Być królem nie chce się wcale Ech. I co ja mam zrobić? Całą noc nie spałem Taki kłopot, taki kłopot A przecież czas najwyższy już nadszedł Trzeci raz już nadchodzi I nic z tego nie wychodzi Trzeci raz Trzeci raz ha, ha, ha Ale nic to Do trzech razy sztuka Do trzech razy sztuka Do trzech razy sztuka Niechaj ta nauka Nie wędruje w las Do trzech razy sztuka Trzeba szansy szukać, nie próżnować, lecz spróbować trzeci raz. Gdy dwa razy się nie uda jakaś sprawa, o tym wiedzieć dziś powinien każdy z nas, że nie wolno po dwóch razach się poddawać. Po dwóch razach czas spróbować trzeci raz. Do trzech razy sztuka, do trzech razy sztuka. Niechaj ta nauka nie wędruje w las Do trzech razy sztuka Trzeba szansy szukać Nie próżnować Lecz spróbować trzeci raz Jeśli jakiś problem wielki po dwóch razach Wciąż przepędza z mych królewskich oczu sen Po dwóch razach problem jednak mnie nie zraża Po dwóch razach zawsze śpiewam reflentem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 Zaraz, zaraz, zaraz, do jakich trzech? Trzy razy już się nie udało Królewska córko? O, to tak przecież nie może być Królewno! O, wszystko musi wrócić na swoje miejsce Wszystko musi być tak, jak od wieków Jak z dziada pradziada i kropka Kropka. Słucham cię, tatusiu o, Królewska córko, jedynaczko ty moja Otóż to, nadszedł czas, podobnie jak przed rokiem, jak przed e, latami dwoma i przed e, trzema latami, abyś... Tatusiu, czy znów, jak przed rokiem i przed dwoma latami... Jak przed trzema mam iść na ten odwieczny z dziada pradziada spacerek? Otóż to, kochanie moje, czas nadszedł. Jesteś dorosła, więc pora wypełnić obowiązek królewskiej córki. Ale ja już od trzech lat jestem dorosła. O, otóż to, od trzech lat jesteś dorosła i nic. Jak to nic? No nic. Ach. Nic nie rozumiem, a przecież jestem już dorosła no Otóż to Ojcze, trzy lata temu mówiłeś otóż to Dwa lata temu mówiłeś otóż to I rok temu mówiłeś otóż to ty... I zawsze kończyło się spacerkiem Na tyle jestem już dorosła Żeby dowiedzieć się w końcu O co w tym wszystkim chodzi To wynika To wynika z tradycji, córko Och, ale ja nic z tej tradycji nie rozumiem. Od trzech lat prosisz mnie, tatusiu, żebym poszła sobie pospacerować na Podzamcze i to w dodatku tam, gdzie zakazywałeś mi chodzić, kiedy byłam mała. W miejsce, o którym wszyscy mówią, że jest niebezpieczne. E, oczywiście, że jest niebezpieczne. Jest tam przecież olbrzymia jama, w której... Ach, wiem, że jest jama. Trzy razy już ją widziałam. Otóż to... O, i bardzo ciemna, więc... Nigdy do niej nie wchodziłam. No, otóż to. A, a w tej jamie... Tak? W tej jamie... Jak to ująć? W tej jamie mieszka... Umieram no, z ciekawości. Córeczko, jesteś już dorosła, więc czas najwyższy już nadszedł. To ja już wiem. Wiem. Chcesz mnie wydać, tatusiu, za mąż o, Otóż to o, Otóż to W takim razie Musisz mi, tatusiu, powiedzieć Kto mieszka w tej jaskini No ale... No. no dobrze Skoro to takie dla ciebie trudne Będę cię pytała, a ty Tylko będziesz odpowiadał tak lub nie Niech tak będzie Ojcze, jesteś królem <grym> I jako król musisz rozważnie podejść do całej sprawy i wybrać dla swojej córki Odpowiedniego męża Otóż to Nie mów otóż to, tylko, hmm. tylko tak lub nie hmm. Tak Pytanie pierwsze Czy mieszka na podzamczu w jaskini Jakiś królewicz? E, nie To może? Nie <śmiech> To dobrze Nie podobałby mi się książę czy królewicz Który mieszka w jaskini Oni w ogóle nie wchodzą w rachubę Mam inne plany. Słucham? Tatusiu, tylko tak lub nie. No tak, tak, tak. A czy mieszka tam jakiś rycerz? No nie. Może giermek? Nie. A może kucharz, krawiec albo rybak? Nie. Szewczyk krzydełko też tam nie mieszka. Gdzie mieszka Szewczyk krzydełko doskonale wiem. Tatusiu, tak. ja chyba już nie zgadnę. Oh. Musisz mi zatem po prostu powiedzieć, kto mieszka w tej jaskini. Ale ja, nie? Córeczko... Jak mi nie powiesz, to nigdzie nie pójdę. Córeczko, córeczko, czytałaś wiele książek, znasz wiele bajek, tak. więc powinnaś domyślić się, kto może mieszkać w jaskini. Ach. To jasne, że nie mieszka tam żaden królewicz. No. No, kto może mieszkać w ciemnej, zimnej jaskini pod zamkiem? No, no, no, no niech. Ha, smok. Smok? Tak. Jak to smok? To znaczy chciałbyś, żeby była żoną? Jakiegoś smoku. dodatku całkiem nieznanego, którego nigdy nie wiedziałam? Otóż to! Więc tak? Nie, tak, tak, o, nie, oczywiście, że nie. Ale kłopot w tym, że ten straszny potwór mieszka w jaskini pod naszym zamkiem, ale całkiem nie rzuca się w oczy, dlatego go nie widziałaś. Od tysięcy lat mieliśmy w naszym królestwie problemy ze smokami zamieszkującymi kolejno tę jaskinie. Ale zawsze znajdował się. Śmiałek, który smoka nad ludzkim męstwem lub sposobem pokonywał, a śmiałek w nagrodę za ten swój czyn otrzymywał rękę królewny, zostawał królem. I w ten sposób królestwo nasze zawsze było rządzone przez króla o wielkiej. lub sprycie. A tymczasem nasz smok. Spokojnie mieszka sobie w jaskini pod zamkiem Owiec ani krów nie pożera Obiłok jakiś Czy on tak ma na imię? Obiłok? Nie tak, nie, nie To, to, to ja go tak tylko nazwałem Przez to, że nic nie robi Ach, Gdyby nam choć trochę podokuczał, Ktoś mógłby nas od niego uwolnić I zostać królem i twoim mężem. A problem w tym, królewno, że nasz Smok to straszny obibok. Tatusiu, Tatusiu, czy ty pokonałeś Smoka, żeby zostać królem? Ho, ho, ho, no tak! Byłem jedynym rycerzem, który odważył się z nim walczyć. I zwyciężyłem! O. A dziadek? O, twój dziadek, córeczko, no pokonał smoka, który miał trzy głowy, żeby uwolnić twą babkę, którą smok porwał i więził w swojej jaskini. No dobrze, a, a pradziadek? Och, pradziadek, znany wszystkim szewczyk Dratewka, no też oczywiście musiał pokonać smoka, żeby zostać królem. Tak, tak. Pokonywanie smoków to najlepszy sposób na znalezienie odpowiedniego kandydata na króla. Chwileczkę. Dziadek uwolnił babcię, którą porwał smok. Czy tak? Otóż to. Zaczynam rozumieć. A kim był dziadek, zanim pokonał smoka? A, yy, no, był zwykłym krawcem. To znaczy, że i nasz porwie i uwięzi w jaskini A szef czy krzydełko pokona smoka To zostanę jego żoną No, no, to, to, to tak Pytań, tatusiu, idę już na ten spacerek A jak smok obibok mnie nie porwie, to ja mu dam No, to na razie tatusiu Do trzech razy sztuka, do trzech razy sztuka Niechaj ta nauka nie wędruje w las Do trzech razy sztuka Trzeba szansy szukać Nie próżnować Lecz spróbować trzeci raz A gdy już trzy razy coś się nie udało Warto jednak po trzech razach znaleźć czas Na to, żeby po raz czwarty pójść na całość I spróbować po trzech razach Czwarty raz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 Chce się śpiewać, no, ale o czym by tu o czym? zaraz, zaraz, co my tu mamy, aha, jaskinia, smocza jama, moja jama, wiewiórka, która po drzewach skacze Szukając szyszki Lub orzeszka Żyjąc na drzewie Nie chce inaczej Jak tylko w dziupli Mieszkać Krówka nocuje Sobie w oborze Kury w kurniku, lis w lisiej morze, Świnka na co dzień sypia w chlewie, Leniwiec zaś na drzewie. A moim zdaniem, skromnym zdaniem, Najlepsze jest mieszkanie w janie, Zbudzić się rano, zjeść śniadanie, Jest najprzyjemniej w smoczej jamie. Mam to po potacie, mam po mamie, że mi najlepiej smoczej jamie, bo moim zdaniem, smoczym zdaniem, jama najlepszym jest mieszkaniem, bo cian buduje. Miasto olbrzymie, na jakimś skupie, lub komienie, ślimak pod listkiem, smacznie chrapie, kot chrapie na kanapie. A moim zdaniem, skromnym zdaniem, najlepsze jest mieszkanie w jamie, zbudzić się rano, zjeść śniadanie, jest najprzyjemniej w smoczej jamie. Mam to po tacie, mam po mamie, że mi najlepiej w smoczej jamie, bo moim zdaniem, smoczym zdaniem, jama najlepszym jest tak. Bardzo milutko jest mieć swoją jaskinię, a przed nią ogródek. No a, jeszcze jak pogoda jest fantastyczna, to w ogóle jest fantastycznie. No, a jak pada deszcz, to wtedy można schować się do jaskini i porozmyślać sobie trochę. Na przykład o życiu, o, o, o smoczym życiu i, i smoczym losie. Z takich rozmyślań mogą smokowi przyjść do głowy różne ciekawe myśli. Na przykład taka. Najlepszy sposób na życie to marzyć skrycie, a potem marzenia realizować i marzyć od nowa. Tak, marzenia to bardzo przyjemna rzecz. Można sobie na przykład wymarzyć, że jest się smokiem poetą. Marzenie o smoku poecie lubię najbardziej Dzień dobry panie smoku obiboku Dzień, dzień dobry królewno, skąd się tu wzięłaś? Z pałacu Czy nie wiesz, że tu jest niebezpiecznie? No ładnie, rozmarzyłem się i nie zdążyłem się ukryć Nie słyszałaś o tym, że w tej jaskini mieszka straszny smok? Słyszałam a, a czy wiesz królewno co to znaczy? Straszny smok? Co? Zadam ci zagadkę, którą sam ułożyłem No to świetnie, uwielbiam zagadki Kto to jest? Mhm. On potworem jest bajkowym Co mieć może cztery głowy I choć trudno w to uwierzyć zieje ogniem na rycerzy Smok! Nie boisz się? Nie To zadam ci jeszcze jedną zagadkę Dobrze on jest najstraszniejszy w świecie. W bajkach każdy się go boi. I ty teraz, drogie dziecię, właśnie przed nim stoisz. Smok! Ale bardzo przepraszam. Nie jestem żadne dziecię. Jestem już dorosła. Od trzech lat. No i no nie, nie boisz się? Nie. W takim razie jeszcze jedna zagadka. Dobrze. Smoki, mają bardzo dziwne obyczaje Powiedz zatem teraz Jak ci się wydaje Kogo smoki mają zwyczaj bez przyczyny Porwać z zamku i uwięzić w swej jaskini Pewne. Ale to dla mnie bardzo łatwa zagadka, bo moja babcia została porwana przez smoka, kiedy była jeszcze królewną. Przychodzę Ale... właśnie w tej sprawie. No, chyba lepiej było się schować. Wcale nie było lepiej. Wcale nie byłoby lepiej. Chowałeś się przede mną smoku obiboku Ale... przez trzy lata. Tylko po to, żeby szewczyk krzydełko nie mógł mnie poślubić i zostać królem. Nie rozumiem. Chodziło ci tylko o to, żeby mnie nie porwać. Żeby co? Tatuś, zamartwia się całymi dniami I wszystko dlatego, że z ciebie taki obibok Taki kto? Obibok Nie robisz tego, co do ciebie należy a, a, a czy do mnie należy porywanie kogokolwiek? Tak w, w takim razie od dziś można mówić do mnie Smok obibok Bardzo mi przyjemnie hm, Tatuś już od dawna tak mówi ha, ha. rozumiem, rozumiem Marzy się wam straszny smok I oczywiście jakiś pogrąca smoka I wybawiciel królewny Otóż to, a najlepiej żeby to był szewczyk czy krzydełko A więc ty, królewno Spacerujesz rok w rok przed Smoczą Jamą Po to, żeby zostać przeze mnie Porwana i uwięziona? Mhm. Nic z tego Jestem smokiem Poetą. No wiem, że jesteś poetą, ale nikt by się nie zdziwił, gdybyś mnie porwał i uwięził. Ja bym się zdziwił. Ach, no ale, ale musisz pamiętać, że jesteś smokiem, a poza tym. A poza tym ja bardzo chcę, żebyś mnie uwięził. I co? No i układał dla mnie zagadkowe wierszyki. Nie nudziłabym się w Twojej jaskini. Lubię zagadki i byłoby to dla mnie bardzo, bardzo przyjemne. Ja nigdy nie słyszałam takich ładnych zagadek. Byłoby przyjemne? Tak, wspaniałe, fantastyczne, najlepsze na świecie. A, a po jakimś czasie szewczy krzydełko uwolni mnie, zostanie królem i wszyscy będą zadowoleni i wszyscy będą żyć długo i szczęśliwie. Chwileczkę. Mm -hmm. Powiedziałaś wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie? No tak! A smok? Co smok? Smok! Czy on też będzie żył długo i szczęśliwie? Mm. No cóż, żeby szewczy krzydełko mógł zostać królem, będzie musiał cię uwolnić, czy tak? Tak! No, czyli pokonać smoka! Oczywiście! Żeby zostać królem, musi wykazać się odwagą i sprytem! Powinienem, królewno, zadać ci jeszcze jedną zagadkę. No dobrze. Gdy ktoś smoka już pokona i smok pokonany skona, mm -hmm. żeby świat szczęśliwszym był, kto po całej tej legendzie raz na zawsze już nie będzie długo i szczęśliwie żył. Smok. Ha? Ha? Smok o mm. Ojej. Ech. Nie pomyślałam o tym. Uch, ty piszesz takie ładne zagadki A gdybym nie pisał zagadek Czy nie zasłużyłem sobie na życie Długie i szczęśliwe Czy zrobiłem coś złego no Nie, ale, no. ale inne smutki Czy słyszałaś, żebym porywał pasterzom owce? Nie No właśnie, żywię się tylko jarzynami Które uprawiam w tym ogródku Żeby ci udowodnić Że się na tym znam i wiem o ogródku wszystko Zadam ci kolejną zagadkę no dobrze nie pomylisz go z ogórkiem, bo ma znacznie cieńszą skórkę. A w dodatku z każdej strony jest okrągły i czerwony. Pomidor, no i co z tego? No pewnie, że pomidor. No, a teraz bardzo trudną mam zagadkę o jarzynie. Co jest bardzo wzruszająca Kiedy siekasz tę jarzynę na sałatkę Możesz nad nią łzy Wypłakać aż do końca Nie wiem A, a ja wiem czy wierzysz teraz, że znam się na ogródku i nie porywam owiec? No tak. No, a czy słyszałaś, że kiedykolwiek ział na kogokolwiek ogniem, jak to robią inne smoki? Nie. No, no właśnie, bo ja jestem smokiem poetą. Nie potrzebne jest to ogniem, walki z rycerzami czy porywanie kogokolwiek czy czegokolwiek. No, dlaczego? Dlaczego? Żeby to wyjaśnić, zaśpiewam ci piosenkę, posłuchaj. Dobrze. Do czego w bajce służy smok, wiecie doskonale. Smok mieć musi straszny wzrok i żanieć zalet. Poza tym groźny musi być, wziać ogniem zęby szczerzyć. W jaskini sobie tkwić Czekając na rycerzy A ja tak nie chcę, mnie to nie w smak Mam całkiem inne plany Nie chcę urządzać żadnych drak Nie chcę być nielubiany Do czego w bajce służy smok Wie o tym każdy wie Musi naprzykrzać się co krok I minę mieć zdradziecką Po szmarnych, nielubianych snach Grać musi główną rolę I budząc grozę oraz strach Potwornym być potworem A ja tak nie chcę, mnie to nie w smak.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 to prawda, nie jest miło być nielubianym. Sam tę piosenkę napisałeś? Tak. Piszesz piosenki, tak ładnie śpiewasz. No, wielka byłaby szkoda, wielka. Ale w takim razie jak mój tatuś ma wyłonić godnego kandydata na swojego następcę? Najłatwiej zrobić to przy pomocy smoka. Jak teraz szydełko udowodni, że się nadaje na króla. Wiesz, królewno, chciałbym ci pomóc Ale ja już nie chcę, żeby wszyscy myśleli, że mnie porwałeś Ale mam pomysł, przyprowadź tu tego szewczyka Zadam mu parę zagadek I jeśli na nie wszystkie odpowie, będzie znaczyło, że na króla nadajesz się jak nikt To wspaniały pomysł <głos> Tacie też powinien się spodobać Wszystko odbędzie się zgodnie z tradycją bo nowego króla znajdziemy dzięki smokowi. I, I wszyscy, wszyscy będą, będą żyli, żyli długo i, i, szczęśliwie. i szczęśliwie. Zaraz, zaraz. Ho, ho, ho. O, ja wszystko słyszałem. Wygląda na to, że to jakiś spisek. Och, świetnie, że przyszedłeś, tatusiu. Przedstawiam ci Ale... mojego przyjaciela, nie, nie, Smoka. Przyjaciela? No tak, wielkiego przyjaciela i naszego sąsiada. O. To wstyd, że jeszcze się nie poznaliście. Bardzo mi przyjemnie. No, Jestem tak. Smok Obibok. No, no, bardzo mi miło. Jestem król. Cieszę się, że jest wam przyjemnie i miło. No, a więc zostaliście przyjaciółmi? Tak. No, właściwie mogłem się tego domyślić, mhm. widząc jak sobie rozmawiacie w najlepsze. Więc, więc wszystko słyszałeś? Mhm. To dobrze. Nie będę ci musiała wszystkiego tłumaczyć. Ale zaniepokoiłem się po twoim wyjściu z pałacu. I gdy po pięciu minutach nie wracałaś, naprawdę zaniepokoiłem się, ale też i ucieszyłem się troszeczkę, że wszystko będzie tak jak dawniej. Posłałem więc poszewczyka szydełko, bo myślę... Myślę, że rzeczywiście jest dobrym kandydatem na króla. Ojej. Powiedział, że tu zaraz przybiegnie, tylko coś musiał przygotować. Papku, a dlaczego myślisz, że on będzie dobrym królem? O, o, o, no ja. Nie wiem, czy będzie dobrym królem, ale cieszę się. Cieszę się, że tobie się podoba Ale nie myślcie sobie Że jeśli okaże się Że na króla się nie nadaje To królem zostanie Jasne? Jasne A, a czy wiecie dlaczego? dlaczego? Dlaczego? Nie wiecie No to posłuchajcie nie tak łatwo jest być królem Co ma o królestwo dbać Na rządzeniu I w ogóle wszystkim król się musi znać Musi wiedzieć to i owo By wszystko oko mieć Bo być królem daję słowo Nie wystarczy tylko chcieć Bo król to król Bo król to król bo król to najważniejsza z ról Żeby komuś oddać władzę Razem z ręką córki swej Wiedzieć chce O kandydacie lepiej więcej niż mniej Ma na króla być jak ulał dzielny, mądry tak jak nikt By w koronie na mym tronie Siedzieć mu nie było wstyd bo król to król Bo król to król Bo król to najważniejsza król A poza tym chcę być pewny Jeszcze tylko tego, że Będzie dobry dla królewny I że go królewna chce I że go królewna chce Chce, królewna chce A, w takim razie to jedno już wiemy A teraz, Smoku Ty musisz sprawdzić, czy szewczyk się nadaje Ojej, zagadki Smoka Biboka nie zawsze są takie łatwe No ale kandydat na króla musi odpowiedzieć na wszystkie zagadki Żeby otrzymać rękę królewny Jasne? Jasne, jasne no tak. Ale to znaczy, tatusiu, że zgadzasz się na wszystko? Zgadzam się, zgadzam się. To faktycznie sympatyczny smok. Rezygnuję z pomysłu z porwaniem i więzieniem w jaskini. I z pokonywaniem smoka w walce. Oho, z pokonywaniem smoka w walce też. Twoi przyjaciele, córeczko, są moimi przyjaciółmi i o żadnej walce mowy być nie może. Brawo, tatusiu. Jestem z ciebie dumna. Postępujesz jak król. O, no a jakże mam postępować? Przecież jestem królem. Zanim przyjdzie szewczyk, muszę pójść do mojej jaskini no i zastanowić się, jakie zadać mu zagadki. Powinieneś, królu, pójść ze mną, Ale... żeby mi w tym pomóc. No to... Będziesz przecież sędzią. A no zgoda. A czy ja też mogę iść z wami? Nigdy nie widziałam smoczej jamy. No, no oczywiście. Tym jama bogata, tym rada. To na pewno tutaj. Jaskinia wygląda na smoczą jamy, więc o pomyłce mowy być nie może. To tutaj straszliwy smok porwał i uwięził moją piękną, niewinną królewnę. Jak tylko dowiedziałem się o tym, gniew taki we mnie wstąpił, że zaraz chciałem tutaj biec i gołymi rękami walczyć o wolność królewny. Przypomniałem sobie jednak historię innego smoka, który przed laty pokonał wielu dobrze uzbrojonych rycerzy. Dopiero legendarny szewczyk Dradewka bardzo sprytnym podstępem zwyciężył potwora. Przygotowałem smokowi taką samą niespodziankę. Mam tu w worku bardzo pikantne mięsko. Przyprawiłem je tak mocno, że jeśli smok je zje, dla ugaszenia pragnienia będzie musiał wypić całą wodę z naszej rzeki. Wtedy z pewnością pęknie skrzypicia. Na wypadek, gdyby smok nie był głodny, pożyczyłem od znajomego rycerza miecz, tarczę i hełm, żeby z bronią w ręku rzucić się na potwora, bo miłość moja większa jest od strachu. Zaraz, zaraz. Co tu zrobić, żeby smok wyszedł z jaskini? Wiem. Wyłaś smoku, straszny smoku, wyłaś ze swej jamy Dawno miałem cię na oku, teraz pogadamy Mam tu tarczę, mam tu zbroję, dzisiaj musisz skinąć Dziś niczego się nie boję, czekam pod jaskinią Piosenka to dobry pomysł Smok usłyszy jak śpiewam Wypełznie z jaskini Ja się schowam Smok zje niespodziankę I tak dalej Byłaś zaraz z tej jaskini Nie chcę czekać dłużej Jak nie wyjdziesz przed wszystkimi Ogłoszę cię tchórzem Wszystkim dookoła Powiem, powiem to przy dzieciach Na wsi powiem zwykłej krowie Że cię strach obleciał nie rozumiem. A może ten smok jest stary i głuchy? Muszę śpiewać głośniej. Wyłaź smoku ze swej jamy, zrób mi tę przyjemność. Choć dziś miałeś inne plany, stań do walki, stań do walki, stań do walki ze mną. Czemu tak strasznie krzyczysz, szewczyku? Królu! Co robiłeś w jaskini smoka? Czyżby porwał i ciebie? Nie, nie, szewczyku. To dobrze, czy królewna jest w jaskini? A tak, tak jest. A smok Smok też. A czy królewna jest zdrowa i cała? O tak, tak, zdrowa i cała jest ze smokiem w jaskini. Nie musisz tam wchodzić. Oni już tu idą. To natychmiast musimy się ukryć. Ale tutaj królu podłożyłem smokowi małą niespodziankę. A, to miło. A co to jest? Niech wasza królewska mość nie dotyka. A, słusznie. Jak niespodzianka, to niespodzianka. Ale do, do, dokąd mnie ciągniesz, szefczyku? I po co ci ta cała broń? Musimy się ukryć. Po co? Jak to po co? Kiedy smok wyjdzie. Ale on już tu idzie. Jest blisko wyjścia z jaskini, posłyszę ich głos. Przyjacielem jest człowiek. Wiem, wiem, to jest smok! Przyjacielem człowieka jest smog. Nie, nie, nie, królewną musisz poczekać, aż skończę zagadkę i dopiero wtedy odpowiadać. No inaczej możesz się pomylić. Jeszcze, jeszcze. raz. Przyjacielem jest człowieka, lubi, gdy go głaskać, szczeka i jest wesół, gdy nad ranem na spacerek idzie z panem. Co tam się dzieje? Cicho, cicho ale przeszkadzaj. Ciekawe, czy zgadnie. Jest. Brawo, moja krew A teraz będzie znów zagadka jarzynowa a, Wiesz co, Smoku, zadaj mi jeszcze raz tę zagadkę o wzruszającej jarzynie Może tym razem zgadnę? No, a teraz kulinarną mam zagadkę O jarzynie, co jest bardzo wzruszająca kiedy siekasz tę jarzynę na sałatkę, możesz nad nią łzy wypłakać aż do końca. No, no. Znowu nie wiem. No, nie wiem, nie wiem. Jak to nie wiesz, córeczko? Przecież to jest cebula. Kiedy cebulę się obiera albo kroi, to wtedy bardzo chce się płakać, bo cebula szczypie w oczy. Pewnie, że cebula, ale co się tu dzieje? O, szefczy krzydełko, dobrze, że przyszedłeś. Naprawdę też wiedziałeś, że to cebula? Widzisz, Tatusiu? Nie wszystkie zagadki Smoka są ładne. To bardzo dobrze! Naprawdę, wiedziałem, że to cebula, ale zupełnie nie rozumiem, królewno, dlaczego wyszłaś z jaskini trzymając Smoka za rękę. I co mają znaczyć te wszystkie zagadki? Ładne są, prawda? Tatusiowi też się podobają. A a dlaczego, żywczyku, jesteś tak śmiesznie ubrany? I po co ci ten miecz i tarcza? Nigdy nie widziałam się w hełmie. <śmiech> I muszę przyznać, że wyglądasz w tym dziwnie. Królów, o co w tym wszystkim chodzi? O, o, o, o, otóż to, otóż to. Dowiesz się o wszystkim, jeśli odpowiesz na kilka smoczych zagadek. Tak. Odpowiem na kilka zagadek? To tak. Na smoczych? Mhm. Tak, smoczych. Bo te zagadki ułożył smok. Ale... I dlatego one są smocze. Mhm. o nic już nie pytaj, tylko skupię. Się I odpowiadaj grzecznie na zagadki, bo niczego się nie dowiesz. Żadnego ale, ale. Słuchaj zagadek i odpowiadaj. On. Zielony jest od wiosny aż do lata, ale żółknie, gdy nadchodzi późna jesień. Potem wiatr go zrywa z drzewa, by polatał i, i tam upadł, dokąd wicher go zaniesie. Wiem, hm. wiem, wiem, to jest ty. Spokojnie, córeczko, ja też wiem. Ale tę zagadkę powinien rozwiązać Szewczyk, to jest liść Brawo, brawo, brawo, brawo Szewczyku, myślałam, że zgadniesz, brawo A teraz Smoku, zadaj zagadkę o jakimś zwierzątku A, dobrze. musi nieźle się uwijać, żeby nie wpaść w kocie łapki i ma rację, gdy omija serkowe pułapki Mysz Brawo, brawo A czy ja teraz mogę zadać zagadkę? Ty, którą zadałeś mi wioskini Zagadki miał zadawać smog To się tylko jeden raz Nauczyłam się jej pamięć. No dobrze, dobrze, ale tylko jeden raz O co tu chodzi? O nitrzewczyku, posłuchaj W jednej bajce palił fajkę w butach szedł przez drugą bajkę W trzeciej bardzo chory był W czwartej zaś o mleku śnił To bardzo łatwe, kot <głos> Zwracam się teraz do naszego sędziego Czy to była dobra odpowiedź? Och, bardzo dobra ale to była za łatwa zagadka. Prosimy cię, smoku, o coś trudniejszego. No, no, no, na lwy, słonie i kangury, krokodyle oraz żmije. ona zawsze patrzy z góry, mhm. bo ma bardzo długą szyję. Żyrafa. Brawo, brawo, brawo. brawo. brawo. brawo. brawo. brawo. To była bardzo dobra zagadka. Tak. No te zwierzęta nie mieszkają w naszym kraju. No oczywiście, tak. Widzę, że masz wiedzę. No tak, tak. Wygląda na to, że będzie się nadawał. Do czego i kto będzie się nadawał? Do bardzo ważnych rzeczy będziesz się nadawał. Jeśli będziesz dalej. Tak dobrze odpowiada. E, czy, czy może być teraz zagadka ogrodnicza? Zawsze je układam, gdy pracuję sobie w ogródku. Smok, ogrodnik? A, no cóż, niech będzie. A, ciężką pracą pochłonięty, swój korytarz drąży, kręty, później zmyka do kopczyka. Przed spojrzeniem ogrodnika Och, to trudne Wcale nie takie trudne Czekaj, czekaj, szefczyku Jeszcze nie odpowiadaj Dlaczego? Smoku, zadałaś zagadkę, na którą nie potrafię odpowiedzieć Muszę znać rozwiązanie Bo inaczej z całego mojego sędziowania Nic nie wyjdzie Powiedz mi szybko na ucho i lecimy dalej Kret no tak, że też ja się nie domyśliłem To świetna i bardzo trudna zagadka Królu tak. Muszę zadać ci bardzo ważne pytanie Tak, tak, ale najpierw odpowiedz na zagadkę Bo jak na nią odpowiesz To twoje szanse znacznie wzrosną Moje szanse wzrosną? Na co? No na, no, na to, żebyś mógł mi zadać to swoje pytanie No już dobrze, odpowiedź brzmi kret Dobre. brawo, brawo. brawo. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Brawo, szewczyku. Nikt chyba poza smokiem nie znał odpowiedzi. Jesteś cudowny. Królu. Tak? Teraz przyszła pora na moje pytanie. Słucham. Powiedziałeś królu, że królewna została porwana przez smoka. Czy to prawda? No, prawda. Tak. To znaczy chciałem powiedzieć, że to prawda, że tak powiedziałem. Aha. No więc wyobraź sobie, szewczyku, że smok mnie uwięził. Tak. Ale przestań robić groźne miny, bo on mnie uwięził wcale nie wbrew mojej woli. Tylko całkiem inaczej. Słucham? O, tak bywa z kobietami, Szefczyk. Co to no. znaczy, że smok uwięził cię nie wbrew twojej woli? Och, to znaczy, że smok mnie porwał i uwięził ale... zgodnie z wolą tatusia. Ale, ale, ale poczekaj, królewno, Nikt przecież nie porwał. Rwał cię i nikt, nie, nikt cię nie uwierzył, no. nie wtrącaj się, smoku, bo wszystko popsujesz. Ale córeczko? Statusiu nic nie mów dobrze. Ja. No więc dajmy na to, że smok mnie porwał Ale zgodził się mnie wypuścić, jeśli odgadniesz wszystkie jego zagadki Tak, tak I dlatego całkiem niepotrzebnie przyniosłeś tutaj całe to żelastwo Zdejmij hełm, odłóż tarczę i miecz i skup się jedynie na zagadkach W tak, ten tak. sposób mnie uwolnisz i wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie A smok? Co smok? No smok czy on też będzie żył długo i szczęśliwie Och, Jak wszyscy to wszyscy! Smok też! Dziwne. Jeśli odpowiemy na wszystkie zagadki, królewna będzie wolna, tak? No Tak, tak, tak. Smoku, zadawaj kolejną zagadkę. Dokoła niego bramy i wieże. Mury obronne na nich rycerze. A w nim komnaty sala tronowa. To tu mieszkają król i królowa. Zamek Brawo, Brawo! brawo że to była wspaniała zagadka. Była na temat, który nas interesuje. Prosimy! O Więcej takich I tak. Dobrze, jak tak dalej pójdzie To będziemy niebawem mieli nowego króla Ach, To do niej są zaprzęgane Konie pięknie uczesane mhm. Gdy wyjeżdża król na dłużej w niej odbywa swe podróże Kareta Brawo. Brawo Nadaje się, nadaje się Jest wspaniały, odważny I ma odpowiednią wiedzę król. Na deser mam dla szewczyka Najtrudniejszą zagadkę Ze wszystkich jakie ułożyłem. Żeby było trudniej Zrobiłem z niej piosenkę Mówisz, że taka trudna? Okropnie trudna A co będzie jeśli nie odpowiem? No. Szewczyk szydełko pasuje na król jak A po odgadnięciu tej piosenko zagadki będzie pasował jeszcze bardziej. No, musimy pamiętać przecież, że, że, król król, że król to król, że król to król, że król to najważniejsza z ról. No tak, no zgoda, szewczyku, smok! Chciałby zaśpiewać ci teraz piosenkę. Tak, tak. Bardzo cię proszę, szewczyku, posłuchaj jej uważnie. Piosenka? Tak. Tego jeszcze nie było. Dobrze, niech będzie piosenka. Może dzięki niej coś się wreszcie wyjaśni. Pewna krowa spodmrągowa pomyślała sobie tak Jestem krową wyjątkową, bo mi obu rogów brak Nie mam też jak zwykłe krowy niepotrzebnie wielkiej głowy Ogona tak długiego, całkiem też niepotrzebnego. I w ogóle jestem lżejsza od krów innych oraz mniejsza. Ja króciutki mam ogonek zakręcony w lewą stronę. Ryjek krótki i pyzaty, parę uszu mam kłapciaty. Nóżki cztery na krowę bardzo krótkie, więc jak widać wyjątkowa jestem krowa spodmorągowa. Myśleć tak przestała nagle, bo w kałuży jak w zwierciadle, swe odbicie zobaczyła i ogromnie się zdziwiła. Zaraz, zaraz daję słowo. Ja nie jestem jednak krową. Teraz widzę to dokładnie. Kim ja jestem? Kto z was zgadnie? Świnka! Jak to? to? Świnka? Świnka przecież w drugiej zwrotce dokładnie się opisała. I stąd wiadomo, że myliła się, myśląc, że jest krową. Słusznie. No Zaśpiewaj smoku tę zwrotkę jeszcze raz. Mam ogonek zakręcony w lewą stronę Zakręcony Ryjek krótki i pyzaty Parę uszu mam kłapciatych Kłapciatych mm. Nóżki cztery subtelniutkie Jak na krowę bardzo krótkie Bardzo Teraz widzę to dokładnie ja jestem. Kto, Kto z was zgadnie? Że nie mówiłem. Brawo, Szewczyku. Wszystko już za tobą. I wiesz co? Nadajesz się świetnie. Wiem, wiem, wiem, wiem. Świetnie nadaje się do rozwiązywania smoczych zagadek. O, tak, tak. Do tego też. Ale właśnie dzięki temu nadajesz się, żeby Zaczekaj, królu, zaczekajcie, królewno. Tak się rozzagadkowałem, że muszę Szefczykowi zadać ostatnią zagadkę, po której wszystko zrozumie. Nie, nie odpowiem już na żadną zagadkę. Ale królu, królewną, czy mogę? No tak. Powiedz teraz, czy pamiętasz... Kto to w bajkach i legendach Siada w płaszczu i w koronie Na zdobionym pięknie tronie? No, No, Żywczyku, no. Co się stało? No. Taka łatwa zagadka A ty nie odpowiadasz? Ale... No co? No. Ale czy ja... No Czy ja się nadaję na... Na, na ja króla? króla? Idealnie! Yeah! No to mamy nowego króla. Nareszcie, nareszcie. nareszcie. On na króla jest jak ulał, dzielny, mądry tak jak nikt. Więc w koronie, na mym tronie siedzieć mu nie będzie wstyd. A król to król. To, a król to, król to król. A król, a król to, to najważniejszy. najważniejszy A w dodatku jestem pewny Ja też pewna jestem, że będzie dobry mhm. Dla królewny i że go królewna chce I że dla go królewna, królewna chce o! A co tu leży? Co jest w, w tym worku? Och, całkiem o tym zapomniałem! To niespodzianka dla ciebie, od szewczyka! O, niespodzianka! To miło! Smoku nie dotykaj! Dlaczego? No, mówiłeś, że to dla smoku! No właśnie, ale dla całkiem innego! Innego? Takiego, co jest. Groźny i niebezpieczny, co porywa królewny, zieje ogniem Kradnie bydło Właśnie, i no. bardzo smakuje mu baranina bogato nadziewana pieprzem Właśnie A. No ale co będzie z tą niespodzianką? Nic nie będzie, bo ta niespodzianka jest z całkiem innej bajki I tak się kończy bajka, o, o. bajka Kończy bajka ta